Jest dziewiąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Izabela Kuczyńska. I Piotr Balasz. Jest ruch prezydenta w sprawie Trybunału Konstytucy Konstytucyjnego, a także w sprawie nominacji ambasadorskich. O tym za chwilę w relacji naszej reporterki. Od dziś elektroniczne rozliczanie faktur obowiązkowe dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz małych i średnich firm. Do Prima Aprilis, Dzień Żartów i Psikusów opowiemy o historii sieci barów serwujących syntetyczne flaczki. Za dwie godziny. Pierwsze ślubowanie, pół godziny później kolejne. Przed południem prezydent przyjmie ślubowanie od nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nie wszystkich, bo Karol Nawrocki zaprosił do siebie dwie osoby, podczas gdy Sejm kilkanaście dni temu uzupełnił sześć wakatów. Co to oznacza? To pytanie do Sylwii Białek, która jest przed Pałacem Prezydenckim. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy rząd uruchomi plan B, o którym od kilku tygodni mówi koalicja rządząca? Przed południem Magdalena Będkowska i Dariusz y, Szostek złożą ślubowanie do Pałacu Prezydenckiego. się wybierają, odmowa ślubowania oznaczałaby bowiem rezygnację ze stanowiska. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz nie chciał zdradzić, dlaczego prezydent zaprosił jedynie dwoje sędziów. Na naszej antenie poinformował, że na pytania dziennikarzy w tej kwestii w południe będzie odpowiadał szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Minister zaznaczył, że Karol Nawrocki robi porządek po działaniach koalicji rządzącej, która na bieżąco nie obsadzała pojawiających się wakatów. A wyraźnie konstytucja w artykule 194 wskazuje, że po upływie kadencji jednego sędziego trzeba wybrać kolejnego. Premier Donald Tusk, zaskoczony decyzją prezydenta, nie był jak mówił. Rząd na taki scenariusz był przygotowany. Nie, nie, nie jestem zaskoczony, ale tak jak powiedziałem, znajdziemy sposób, aby dziś sędziowie mogli rozpocząć pracę. Rząd na razie szczegółów planu B nie zdradza. Wiadomo, że minister sprawiedliwości Waldemar Żurek nie jest zwolennikiem pomysłu złożenia ślubowania przed Zgromadzeniem Narodowym. Serio jest jeszcze jeden ważny i wyczekiwany ruch prezydenta, o którym poinformował kilkanaście minut temu szef msz -u. Powiedz co co chodzi. Prezydent podpisał 42 nominacje ambasadorskie. Szef dyplomacji podziękował Karolowi Nawrockiemu za te decyzje w mediach społecznościowych. W tej grupie znaleźli się między innymi szefowie placówek w Kijowie, w Teheranie, w Abu Zabi. A te wszystkie informacje przekazała nam Sylwia Białek. Bardzo dziękujemy. Zgłoszenia o 10 przypadkach naruszenia przepisów o maksymalnych stawkach cen paliw otrzymała dotąd Krajowa Administracja Skarbowa. To jej kontrolerzy sprawdzają, czy sprzedawcy benzyny i diesla nie zawyżają cen. Takich zawiadomień jest niewiele, mówił w radiowej jedynce Marcin Łoboda, szef Krajowej Administracji Skarbowej. Bardziej to jest związane nie z niechęci jakby przedsiębiorców, którzy prowadzą stację benzynowe, ale bardziej z organizacji i komunikacji. Czyli na przykład na Pylonie jest stara cena dosyć wysoka, natomiast jeżeli chodzi o dystrybutory była cena odpowiednia. No i druga, że na przykład był brak komunikacji pomiędzy kierownikiem a właścicielem stacji. Na razie na nikogo nie zostały nałożone kary, ale w najbardziej rażących przypadkach mogą one sięgnąć miliona złotych. KSEF od dziś obowiązkowy także dla małych i średnich firm. Do elektronicznego systemu rozliczania faktur w drugim etapie włączone zostają też jednoosobowe dział działalności gospodarcze. Kryterium jest obrót. Mniejszy niż 10 tysięcy złotych miesięcznie. Przedsiębiorcy nie powinni mieć kłopotów z obsługą systemu, tak mówią doradcy finansowi. O ile dokładnie sprawdzą dane na fakturze przed wysłaniem jej do KSEF, zastrzega Agnieszka Zamarowiśniewska, właścicielka biura rachunkowego ze Szczecina. Wiedzmy, że już tej faktury, jeżeli ona zostanie wysłana do KSEF, to jej nie poprawimy. Tylko najlepiej od razu zgonić z odbiorcą, co ma być na tej fakturze i dopiero po tej akceptacji ją wysłać. Resort finansów uspokaja. Do końca roku błędy przy obsłudze systemu KSEF nie będą wiązały się z konsekwencjami. To są aktualności jedynki. Wyznaczono patrole i ustalono dyżury. Na wszystko po to, by pomóc w wędrówce nurogęsiom, które co roku przemieszczają się z łazienek królewskich nad Wisłę. To niebezpieczna przeprawa, bo po drodze mają pokonać ruchliwą Wisłostradę. To także wezwanie dla wolontariuszy, tak mówi rzeczniczka stołecznego zarządu zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska.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 1 kwietnia to dzień psikusów i żartów. Prima apryli łatwo paść ofiarą zmyślonej historyjki. W 1961 roku Polskie Radio donosiło na przykład o otwarciu sieci barów serwujących syntetyczne flaki. A radiowy reporter odwiedził ich wytwórnie Gastrochem. Dzięki wysiłkom naszych naukowców i pracowników fizyczno-chemicznych udało nam się posiąść tajemnicy syntetycznego wytwarzania atrakcyjnych środków pożywienia przeznaczonych dla masowego świata pracy. Nasz zakład przyrządza flaki z tworzyw sztucznych ala la Mendelejew. Smacznego przyjmuje się, że tradycja pryma prylisowych psot sięga czasów starożytnych. Do Polski figle dotarły z krajów zachodnich w XVI wieku.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 Na południowym wschodzie i na wschodzie zachmurzenie duże i całkowite, i w tych częściach kraju będzie padał deszcz. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami też duże. Temperatura maksymalna. Na południowym wschodzie i nad morzem od 5 do 9 stopni, a w pozostałych regionach od 10 do 13 Na program zaprasza jego sponsor dystrybutor pastylek Cito firmy Reuter. Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Klimat. Jedna piąta prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. W kolejnych godzinach ich udział w krajowej sieci energetycznej będzie rósł. Na wschodzie kraju i na zachodzie jakość powietrza jest teraz bardzo dobra. Na Kujawach, w Wielkopolsce i na Śląsku dobra, w Gorzowie Wielkopolskim, Krotoszynie, Kaliszu i Żywcu umiarkowana, w kłocku dostateczna, natomiast w Łasku zła. W województwie lubuskim, a także na zachodzie Wielkopolski, północy Mazowsza i w środkowej części Podlasia zagrożenie pożarowe w lasach jest średnie na pozostałym obszarze całego kraju małe jedynka polskie radio Uśmiecham się do Państwa, tak często mówię na początku naszego spotkania, Sława Bieńczycka, ale dzisiaj ten uśmiech ma... Jeszcze większe wymiary. Mam nadzieję, że Państwo też dzisiaj siadą i będą szczerze uśmiechać, bo dzisiaj słowo śmiech będzie się pojawiało dosyć często. Dlaczego? No wiadomo, dzisiaj 1 kwietnia, prima aprilista jest taki dzień, kiedy jesteśmy skłonni robić sobie różnego rodzaju żarty, które oczywiście mają powodować śmiech. No ale jak wiemy, z tymi żartami różnie bywa, a zatem też dzisiaj Państwa o to zapytam. Program Pierwszy Polskiego Radia, godzina 9.11, rozpoczynamy. Pory roku. Tak, tak, już właściwie rozpoczęliśmy. No i dzisiaj, jak zwykle, sporo tematów. Zacznijmy od tych e, poważniejszych, którą państwo o lekturę koniecznie by zostawili, ale po prostu takie, że musi, musi i nie ma takiej opcji. Musi być, bo to jest po prostu coś na I mam wbrew pozorom na myśli nie tylko naszą literaturę polską, ale także i e, literaturę obcą. Proszę się pochwalić, co by państwo zostawili: balladynę, dziady, kamienie na szaniec, Kwowadis, zemsta, lalka, pantadeusz. A może 100 lat samotności? A może mistrz i Małgorzata? No właśnie, proszę pisać propozycje 71 151 Facebooku facebook.com ukośnik i o lekturach właśnie w tej godzinie. Ja byłbym zwolennikiem szerszego kanonu, ale mniej jakby obowiązkowych konkretnie tytułów, a więcej dowolności, które nauczyciel wybiera, które będą obowiązkowe dla danej klasy. No i przy okazji porozmawiamy, jak dzieci i młodzież zachęcić do czytania. I czy o klasykach można mówić takim młodzieżowym językiem, bez patosu, za to z humorem i, i na luzie? Porozmawiajmy już niebawem z naszym ekspertem. Czy pamiętają Państwo te oto słynne słowa? Kocham Pana. Cicho, wiem. No i tyle. No i jak się tutaj nie uśmiechnąć, prawda? Wielbiciele <śmiech> radiowego humoru będą od dziś już mogli spotkać się z tymi bohaterami, których od lat cytują kolejne pokolenia słuchaczy, czyli z niezapomnianym duetem, pan Słuek i pani Eliza. Szczegóły także państwu przedstawimy w dzisiejszych czterech porach roku. No a skoro dzisiaj o śmiechu mowa, to mała próbeczka. <śmiech> <śmiech> Śmiech to zdrowiem, prawda? Wiemy to od lat. No i to nie są żarty. I to powiedzenie ma bardzo dużo prawdy i właśnie o tym takim realnym, pozytywnym wpływie na nasz organizm, na nasze samopoczucie, nawet wtedy, kiedy nie jest nam do śmiechu, bo mamy jakiś gorszy, smutniejszy dzień. Dlaczego to jest tak istotne? O tym porozmawiamy i o hormonach szczęścia, które poprawiają nastrój i mogą nawet łagodzić odczuwanie bólu, a zatem o takim temacie w cudzysłowie śmiechowym także. Skoro dzisiaj środa, to Państwo doskonale wiedzą, że po godzinie 10.35 pojawi się studium Małgorzata Tułowiecka i doktora Gata Honcia. Tak, tak będzie o naszym trudnym języku. No i teraz też będzie trochę trudno, dlatego że pierwsza odsłona w naszej zagadce o przyszłości zawsze jest trudniejsza. Proszę słuchać, proszę kombinować, co lub kto został dzisiaj tam ukryty. Było produkowane radio o takiej nadwie. góry! ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię straci. W latach 70. produkowano tranzystorowy odbiornik radiowy. Składał się on z dwóch oddzielnych segmentów, które można było połączyć lub ustawić oddzielnie. 72-151. Drodzy Państwo, będą jeszcze jak zwykle trzy propozycje, trzy odsłony naszego konkursu. No i przypominam Państwu, że dzisiaj jest taka sytuacja że mogą Państwo wysyłać te odpowiedzi, że może tam być ukryta postać, może tam być też ukryty wynalazek albo przedmiot, albo jakieś zjawisko. No krótko mówiąc, krótko mówiąc, będziemy drodzy Państwo kombinowali. Polskie Radio. Jak to z tymi lekturami? No właśnie, kanał lektur szkolnych ciągle się zmienia, tak jak zmienia się literatura, tak jak coraz więcej lat upływa od napisania książek, które pokolenie, które ma dzisiaj 50+, plus, 40+, plus uważało za obowiązkowe, a teraz... Młodzi niekoniecznie muszą tak myśleć. Ministerstwo ciągle decyduje się na usunięcie jakichś obowiązkowych książek, czegoś z klasyki. Jednych to oburza, innym to się powie, podoba, inni powiedzą, że to lektury, więc powinniśmy je znać, żeby zrozumieć historię. Inni, że to przecież i tak za trudny języka do tego wszystkiego dochodzą. Nowe, ciekawe książki, które zostały napisane niedawno albo na przykład 15 czy 20 lat temu i też powinny być obowiązkowe. No właśnie. Czy zatem powinien istnieć jeden kanon? Sponsorem nagród jest marka Tefal, producent urządzeń Małego AGD. Sprawdź na tefal.pl Drodzy Państwo, to tak nie miało być. O lekturach dosłownie za chwileczkę to był sygnał naszego e sponsora, który powinien się pojawić troszeczkę wcześniej, ale muszą nam Państwo tutaj dzisiaj wybaczyć to pewne zamieszanie. I nie jest to prima aprilis, dlatego że dzisiejsza nagroda o wartości 1900 zł Multicooker czeka na kogoś z Państwa. A teraz, a teraz sonda. Według mnie to są książki, które powinniśmy znać, bo mówię, przydają się niektóre do matury, ale też uważam, że czytanie takich książek typu coś swojego to też jest fajne, bo pobudza to wyobraźnię i pomaga rozwijać pasję i zainteresowania. Ja byłbym zwolennikiem szerszego kanonu, ale mniej jakby obowiązkowych konkretnie tytułów, a więcej dowolności, które nauczyciel wybiera, które będą obowiązkowe dla danej klasy. Dzięki temu nauczyciel może mieć więcej swobody, dobrać bardziej pod klasę, a różni uczniowie z różnych klas będą mieć o czym dyskutować, bo czytali różne książki. Dobrze, żeby były też takie, które lubią, ale czasami trzeba się zmusić, żeby jakąś klasykę przeczytać, która nie przypadnie do gustu i żeby już po prostu do niej nie wracać. Myślę, że są takie książki, które musimy znać, żeby rozumieć związki frazeologiczne, jakieś powiedzenia, czy nawet memy. Pantadeusz na przykład w memach jest bardzo dobrze widoczny, czy o, lalka też często w memach występuje. To jest ten y, motyw panny, za którą Wokulski podąża Trochę romantyczne memy często są na tym bazowane. Ja lubiłam czytać lektury, natomiast tu nie ma złotego środka. Każdy jest inny i no, trzeba próbować. Może najpierw właśnie u jednych zacząć od współczesnych lektur, współczesnej literatury. U innych na przykład można zacząć najpierw od filmów, czy właśnie jakichś takich metrażowych ekranizacji. Warto wspomnieć przy tym, że to nie są książki, które mają... że znaczy, fajnie jakby były ciekawe, ale że bardziej chodzi w tym wszystkim o to, żeby zapoznać się z tym, jak wyglądała dana epoka, w której się dzieje akcja danej książki i że to bardziej jest takie źródło informacji o tym, a nie taka książka, którą się czyta, bo jest fajna i ma być ekscytująca. Myślę, że to też może trochę zmienić podejście. Część uczniów będzie jakby wtedy widzieć sens w ogóle w czytaniu tych lektur. Myślę, że jak najbardziej. Z tym, że bardziej bym postawiła na większe spektrum, czyli połączenie i tradycyjnych fragmentów z bieżącą literaturą, która interesuje faktycznie młodzież i dzieci, no bo jednak są inne czasy i, i nawet niektóre lektury są niezrozumiałe dla dzieci, jakie czytają, bo jest po prostu Totalnie inny język, którego się już nie używa i zrozumienie polegałoby na pracy ze słownikiem. Człowiek z góry nie wie, jakie pozycje są wartościowe, przecież nie może tego metodą prób i błędów robić, tym bardziej, że coraz trudniej się dzisiaj ludziom czyta. Myślę, że młodzi ludzie mają z tym większy problem niż myśmy mieli kiedyś, ja jestem osobą bardziej leciwą. Kiedy no, wiedziałem, że mam coś przeczytać, nie tylko z domu, no bo akurat miałem taką, takie szczęście, że w domu też mówiono, co jest wartościowe, jeśli chodzi o lektury. A w szkole no, był ten taki obowiązujący kanon, który wskazywał wszystkim pewne wartości literackie. Słynna lekcja polskiego opisana przez Gombrowicza z tym profesorem Bladaczką, gdzie było powiedziane, że Wielkim Poetą był i wszyscy mieli to przyjąć dla siebie, no bo Wielkim Poetą był. Dlaczego? No bo Wielkim Poetą był. To jest niestracone. chociaż oczywiście nawet w tym wyśmiewaniu jest pewna ciepła więź z tą przeszłością, no bo jednak Wielkim Poetą był. Jest na pewno przereklamowana... Idea, że młody człowiek ma sam do wszystkiego dojść, ma sam myśleć niewątpliwie, ale baza, ten system myślenia człowieka musi być włożony przez mistrzów jakiś, prawda, jakąś, jakąś kulturę, która mu to daje. Mądra wypowiedź tego pana ostatniego, chociaż w ogóle bardzo mądre te wypowiedzi. Drodzy Państwo, czekam także na Państwa opinie, jak to jest, co powinno zostać, co powinno wypaść, ile powinno być tam swobody, jeśli chodzi o wybór lektury. 71 151, Facebook. Um, ukośnik 1, a już niebawem rozmowa z ekspertem.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 Wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor salsenior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Josera. We care, you grow.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 W tej chwili na plusie tyle jest w Krakowie i to jest najwyższa temperatura w naszym kraju, a najniższa to Resko, czyli Pomorze Zachodnie. I tam bliżutko zera. I jak to będzie wyglądało w ciągu dnia? No trochę cieplej niż ostatnio, ale dzisiaj słońce wyznacza nam temperaturę, o tak powiedzmy. Dlatego, że najwięcej chmur to będzie Górny Śląsk, Świętokrzyskie, Małopolskie, Podkarpacki i Lubelskie. Tutaj dzisiaj sporo chmur, z tych chmur może też popadać deszcz, a nawet w górach deszcz ze śniegiem lub śnieg. Na pozostaje części kraju zdecydowanie ładniejsza pogoda, bez opadów, więcej słońca, także można się cieszyć. U nas w tej chwili za naszym oknem. Też widzę, że to słońce już się pojawiło. I temperatura najniższa, tak jak i w ostatnich dniach w górach, w Zakopanem dzisiaj raptem plus 2, w centralnej części to będzie właśnie najwyższa, plus 12, plus 13, i tyle samo na zachodzie kraju i na północnym wschodzie, natomiast tutaj, gdzie te chmury, to temperatura trochę niższa od 6 do 8-9 stopni. Ciśnienie w południe w Warszawie 1008 hektopaskali, to ciśnienie dzisiaj raczej lekko w dół. No a teraz odwiedzamy województwo małopolskie Tarnów, a tam czeka na nas już pani Kamila Jasiek, kierownik Muzeum Etnograficznego. Serdecznie pozdrawiam Tarnowa. Pogoda jest nie najlepsza, zachmurzenie duże, a na termometrach tylko 4 stopnie Celsjusza. Właśnie zakończyliśmy 35. Regionalny Konkurs na pisankę ludową i plastykę obrzędową związaną z okresem Wielkanocy. Na wystawie konkursowej znalazły się setki kolorowych zdobionych tradycyjnymi metodami pisanek, batikowych, drapanych, a nawet trawionych oraz pisanki współczesne. Jak co roku można było zobaczyć również barwne, misternie wykonane kwiaty z bibuły, palmy wielkanocne i pająki. Wszystkie te prace wspaniale prezentowały się w salach naszego muzeum. Jeśli chcieliby Państwo przekonać się, jak dawniej wyglądało życie na wsi w naszym regionie, serdecznie zapraszamy na wystawę czasową w Babcinej Izbie, w ramach której prezentujemy wnętrze podtarnowskiej chaty sprzed 100 lat. Zapraszamy również na wystawę Romowie Historia i Kultura, z której słynie nasze muzeum. Możemy tutaj zobaczyć u katową kolekcję oryginalnych wozów romskich. Stroje, ciekawostkę stanowią tak zwane rekwizyty magiczne używane w trakcie wróżenia. Serdecznie zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Tarnowie i innych oddziałów Muzeum Ziemi Tarnowskiej. W babciny Izbie, jak to ładnie brzmi, no warto to młodsze pokolenie wysłać, żeby zobaczyło, bo teraz babciny pokój wygląda zupełnie inaczej. Jeszcze krótko o tym, co w pogodzie jutro. Troszkę cieplej i więcej słońca. Jaka sytuacja pogodowa na święta? Opowiem Państwu po jeden następne 30 4 pory roku From space, from a supernatural place Mr. Electric Blue, I believe A teraz, drodzy Państwo, kierunek szkoła. Przypominamy sobie pewne rzeczy, bo będziemy dyskutować o kanonie lektur. W naszym studiu jest już Ula Hirniak, nauczycielka języka polskiego i w Szkole Podstawowej, i w Szkole Średniej, twórczyni kanału edukacyjnego Polish Klotz. Dzień dobry Pani Ulu. Dzień dobry, dzień dobry. Pozwoli Pani, że zacznę od cytatu słuchaczki, która wiem, że z wykształcenia z polonistką... Zacznij. Chociaż nie pracuję w zawodzie, napisała pani Maria z Krakowa, sens jest, o ile ten kanon dostosowuje się do realiów życia. Mówimy o zmianach, tak? To, co było lekturą współczesną w naszych czasach podstawówki, teraz jest tak oddalone od realiów, że uczniom trzeba by najpierw wytłumaczyć realia tamtego okresu. Ale z drugiej strony pewien zakres literatury powinien być niezmienny, bo musi być przekazywany młodzieży także, między innymi, historia wydarzeń, które oby już się nie powtórzyły, na przykład medaliony Zofii naukowskiej taka a propos medalionów. pamiętam, że to była jedna z tych książek, która zrobiła na mnie takie wrażenie, że nie mogłam spać dwie noce i przepłakałam. No właśnie, ale to jest rzeczywiście taka lektura, która mnie się też wydaje, że, że powinna być. Myślę, że tyle ile tak. osób, tyle i tyle opinii, prawda? Tutaj zgadzam się, tak, ale jak najbardziej kanon lektor no, powinien być e, lekko odmieniony, <grytanie> tak to powiem. E, Niemniej e, są lektury, które faktycznie powinny zostać, chociażby żeby przekazać tę pamięć, e, narodową dziedzictwo, taką świadomość historyczną, która e, jest i która powinna być przekazywana z pokolenia na pokolenie. No ale są też lektury, które jednak e, na pewnym okresie, w pewnym, w pewnym etapie życiowym naszych uczniów po prostu nie powinny się znaleźć albo raczej... Nie to, że nie powinny, e, tylko, że są za trudne po prostu. O I właśnie, tutaj musimy zatrzymać się, ponieważ w pewnym momencie zrobił się ogromny szum nie tylko w internecie, ale także i nawet w dyskusjach domowych nawet się z tego w pewnym momencie chyba spra sprawa polityczna zrobiła, dlatego, że ministerstwo przedstawiło zmiany w spisie e, lektur, które będą te zmiany wprowadzone od tego nowego roku szkolnego, mm. czyli od 1 września w szkołach podstawowych. No i tutaj padła informacja, że pan Tadeusz nie będzie obowiązkową lekturą. No i tutaj zrobił się szum, że jak to pan Tadeusz wypada z lektur, to powiedzmy wyraźnie wypada jako lektura obowiązkowa ze szkoły podstawowej, nie tak. ze szkoły średniej. Tak. tak. I tutaj też już poza anteną rozmawiałyśmy, że jak miałyśmy te 13-14 lat i później się wraca do tego pana Tadeusza po kilku latach, czy nawet w życiu dorosłym, no to sami przyznały, same przyznałyśmy, no niewiele się dało zrozumieć, jak się ma 13 lat tego pana tak. Tadeusza. Tak, jest, po prostu to jest za trudny język i też symbolika i więc uczeń po prostu w tej klasie ósmej czy tam siódmej no nie do końca wie, o co chodzi. I Tłumaczymy po kolei, prowadzimy zarączkę, no ale jednak e, gdzieś tam świadomość tej lektury kształtuje się dopiero mniej więcej w drugiej, trzeciej klasie liceum. Tak, ale też warto powiedzieć, że e, to, że pan Tadeusz nie jest obowiązkową literaturą, nie znaczy, że nauczyciele nie mogą fragmentów <śmiech> przerabiać, że nie może się pojawić Litwo Ojczyzno moja, jak najbardziej. To się pojawia nawet wcześniej, jeszcze, nawet jeszcze wcześniej w klasie piątej, szóstej, tak. Tak, także ten wątek pana Tadeusza jest. Chodzi o to, że cała lektura nie jest obowiązkowa w szkole podstawowej, tak. w szkole średniej. Tak, tam też będą zmiany, ale to dopiero za, za kolejny rok. Także już mam nadzieję, że sprawa pana Tadeusza została tutaj wyjaśniona i przyznajemy rację, że chyba dobrze, bo jest to rzeczywiście tak. trudne. A w ogóle proszę powiedzieć, po co nam kanon lektur? No myślę właśnie, że po to, żeby jednak pewne wartości zostały przekazane, żeby pewne symbole, pewne e, jakieś tam alegorie wybrzmiały, pewne znaczenia i sensy historyczne, no bo nie oszukujmy się, polski kanon lektur jest ściśle związany z historią. Więc jeśli te dwa przedmioty będą ze sobą współpracowały, to uczeń pięknie zrozumie, dlaczego taka, a nie inna lektura, powiedzmy w okresie powstania listopadowego, albo w okresie powstania styczniowego, albo dlaczego ten Mickiewicz jest taki ważny dla Polaków, albo dlaczego Sienkiewicz pisał ku pokrzepieniu serc. Więc myślę, że to jest taki element, który musi się pojawić, czyli właśnie ta, to przekazywanie takiej mm, informacji dodatkowej do historii Polski, ale też znaczącej w kontekście może takim narodowym bym powiedziała tak nawet. Na przykład dziady Mickiewicza, prawda? Tak. Albo Kamienie na szaniec, to ciągle jest lektura. Tak, to jest prawda? ciągle lektura uwielbiana przez dzieci. Przez... Mhm. Więc... Uczni szkoły tak. podstawowej od razu przypomnijmy, tak, tak. Podobnie i w Kowadis, prawda, gdzie też mamy pokazaną już nie tyle historię jest trudniejsze, trudniejsze, tak, trudniejsze. bo jednak jest to taka maska historyczna, którą nakładamy na Kwadis, ale tak, chodzi o to, żeby pewne schematy przekazać pod przykrywką, tak tego Rzymu e, starożytnego czasów Nerona. To jeszcze jeśli chodzi o te starsze lektury moja ukochana, o której w tej chwili bardzo jest głośna, bo powstaje trzecia Laka. i czwarta realizacja <laughs> lalki. Tak. W związku z tym młodym będzie trochę łatwiej, jak zobaczą kolejny serial i kolejny Filmy no właśnie, też sobie nie wyobrażam, żeby lalki Bolesława Prusa miało nie być. Ona tak bardzo pokazuje tamten czas. Prawda? Myślę, że będzie. Wygląda... Była, będzie. Tak, to jest lektura, która musi być. Czyli lalki chyba nikt nie, nie ruszy. Chyba nikt nie, chyba nikt się nie odważy. No właśnie, ale to jest dobry przykład, tak, prawda, żeby zobaczyć, jak wyglądało to i w tych sferach wyższych, i w tych najuboższych. I wtedy młodzi ludzie mogą, czytając, rzeczywiście to, to porównać. A jeśli chodzi o literaturę zagraniczną? No to myślę, że są, mamy takie pozycje obecnie, zwłaszcza w szkole podstawowej, które gdzieś tam uatrakcyjniają nam to czytanie, ten odbiór, bo pojawiają się... Kwestie fantastyczne. Pojawia się Hobbit, Tolkiena, e, Narnia, więc e, to są takie bardzo przyjemne treści. Harry Potter. Też, e, też. tylko że jako dodatkowa lektura, mm -hmm, więc nauczyciel mm -hmm. może wprowadzić, ale na przykład możemy wprowadzić też jako lektury znowu dodatkową Agatę Christie i któryś tam kryminał, który nam podpasuje, więc dzieci na przykład sięgają po morderstwo w Orient Ekspresie, Nie to są takie rzeczy właśnie z literatury zagranicznej, które e, pomagają im gdzieś tam przebrnąć przez to. Muszę powiedzieć pani, że niektóre rzeczy mnie zaskoczyły. E, otóż mhm. e, jak się zorientowałam, że nadal, nadal w klasach 1-3 e, jest lektura Oto jest Kasia, pani Mirie Jaworczakowej która to już w moich czasach, gdy ja byłam w szkole podstawowej, wydawało mi się, że to jest już taki anachronie. No nie, no nie, no w ogóle to, to się nie nadaje. Powiem pani, że jestem zaskoczona, że nadal to jest lekturą i to nawet nie chodzi o to, że tam się pojawiają wątki pod tytułem, że nikt nie ma telefonu i tylko mhm. sąsiadka ma jeden w klatce telefon i trzeba lecieć do niej. To tam jest jeszcze wiele innych rzeczy, ale z, z rozmów z, z dziećmi wiem, mhm. że dla nie była to nudna lektura. Tak. A z drugiej strony nagle pojawiają się lektury, tytuły książek, na których ja robię wielkie oczy, ale ja nie znam tej książki. Ja w ogóle nawet nie wiedziałam, że taka książka powstała. Czyli jednak jest ta, w cudzysłowie, wymiana książek, tak, tak? jest. Tylko, że niekoniecznie zauważalna. Zwłaszcza y, jeśli patrzymy sobie na te książki dla młodszych, to faktycznie tam potrzebujemy y, jednak mocniej wejść w temat, pozmieniać troszeczkę, żeby to było bardziej aktualne. No, no, nie oszukujmy się, pokolenia się zmieniają bardzo szybko, dynamicznie, więc y, tak, dziecko, które czyta... O, bo czyta książkę, w której tylko pani Kasia, czy sąsiadka, ma telefon, no to faktycznie jednak nie jest to aktualne. Chociaż akurat ten wątek z telefonem to jest do wytłumaczenia, tak. natomiast tak, no, tak. w ogóle ta książka jest trochę, uważam, przeżytkiem i byłam zaskoczona, a jest dużo ciekawych, ale tak jak powiedziałam, też pojawiają się te książki, których ja na przykład w ogóle nie znam, które zostały napisane kilkanaście lat mhm. temu, prawda, a jednak dzieci kochają na przykład przygody skarpetek. O, to też jest taki mhm. dobry przykład. Jak pani zdaniem zachęcić młodzież do czytania lektur, bo wiemy, że w porównaniu z czasami, kiedy ja chodziłam do szkoły, kiedy pani chodziła, pani jest młodszym pokoleniem, tych lektur obowiązkowych jest mniej. Tak. Dzieci mają w tej chwili cztery lektury rocznie? E, średnio tak. Wychodzi jedna na e, kwartał mniej więcej z mm -hmm. takich, e, że tak powiem, grubszych, obowiązkowych ryb. No i są też dodatkowe, ale wiadomo, że są we fragmentach. E, jak zachęcić? No myślę, że przede wszystkim dostosować e, wymowę do, e, do współczesnych czasów, Przynajmniej tak staramy się robić, gdzieś tam tłumaczymy jakieś wydarzenia, zjawiska czy świat przedstawione lektury w sposób bardziej nowoczesny. Próbujemy porównać, pokazać do czego to może być podobne w naszych czasach, dlaczego tak, a nie inaczej bohater się zachowuje i co z tego wynikało wtedy i, i jakby to było na przykład teraz. Się, a uważa Pani, że to dobry pomysł, że nauczyciele dyskutują z nauczyciela, z uczniami i dają im e, wolność wyboru? No dobrze, to którą lekturę byście chcieli? Ja uważam, że to jest świetny pomysł. Mogę być w mniejszości. Ale jest wtedy ale... ryzyko, że nie przeczytają zemsty albo e, Nie, nie, bo zazwyczaj to jest tak, że jednak dajemy im poczucie wyboru, e, ale są też lektury, które na egzaminie powinny się pojawić znajomość o, lektor, właśnie, tak. O właśnie, dlatego, że przed nimi egzamin, czy tak. w ósmej klasie, czy egzamin naturalny, czyli to wiedzą, że na przykład tak. kamienie nasza muszą się tak. pojawić, prawda? Ale mają też dodatkowe pole, że tak powiem, do popisu, do wyboru, więc chętnie z tego korzystają. A na zakończenie przytoczmy wypowiedź jednej osoby, bo jak się okazuje, jeśli chodzi o lektury, to jest jeszcze jeden sens. Myślę, że są takie książki, które musimy znać, żeby rozumieć związki frazeologiczne, jakieś powiedzenia czy nawet memy. Pantadeusz, na przykład w memach jest bardzo dobrze widoczny, czy o, lalka. O właśnie. I to jest coś, co może do młodych ludzi memy, tak. prawda, um, przemówić. Ula Hirniak, nauczycielka języka polskiego, twórczyni kanału edukacyjnego Polish Glot. Była gościem czterech pór roku w programie Pierwszym Polskiego Radia. Czyli zmieniajmy te lektury, idźmy z duchem czasu, ale jednak o tych niektórych starych pozycjach absolutnie nie zapominajmy. Zgadza się. Dziękuję. Dziękuję. For your father. It's your winner.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 Dowiedz się więcej na www.zdrowawontroba.pl. Zadbaj o Twoją wątrobę. Ogłoszenie społeczne. Radio kierowców. Patryk Bedliński, zapraszam. Drogowy raport zaczynamy od autostrad, bo na nich sporo niestety dziś się dzieje. Na przykład na A2 w Wielkopolskiem Między węzłami Luboń i Poznań-Wschód, w okolicach Krzesin, zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Na 169 km autostrady A2 kierowcy mają zajęty pas prawy i pas zjazdowy na jezdni w kierunku stolicy. Problemy też na A4 na odcinku, którym jedziemy z Krakowa do Katowic. Niedaleko Chrzanowa, między węzłem Rudno i Chrzanów na 375 kilometrze zapalił się pojazd i pojawiło się zwężenie. Mamy też kilkukilometrowy zator. Na A6 problemy między węzłami Klucz i Szczecin Podjuchy. Na 11 kilometrze przewrócił się motocyklista i przez to lewy pas na trasie ze Szczecina do Gdańska mamy zajęty. Jednym pasem na zmianę kierowcy muszą jechać między Nowym Dworem Gdańskim a Malborkiem. To jest odcinek drogi 55, okolice Tragamina, czyli miejscowości leżącej na 17 kilometrze. Po tym jak samochód osobowy uderzył w drzewo Mamy ruch jednym pasem, na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Niewielki korek na S1 między Podwarpiem a Dąbrową Górniczą, tutaj tłoczno w kierunku południowym. Większy zator na trasie z Podwarpia do Sosnowca, czyli drodze 86, tu zwalniamy w okolicach Będzina. Korkuje się 94, zwolnimy w obie strony w Olkuszu, między Krakowem a Dąbrową Górniczą. Korek na siódemce na trasie z Łomianek do Stolicy i spowolnienia w obie strony na styku A1 z drogą S6 w Rusocinie, czyli niedaleko Trójmiasta. Ale szczyt komunikacyjny już powoli dobiega końca. Bardzo spokojnie poruszamy się na przykład w okolicach Krakowa i nie powinniśmy napotkać problemów na tamtejszym odcinku A4 ani na dojazdach na przykład przez Skawinę czy przez Libertów. A na wieści od państwa niezmiennie czekamy pod numerem telefonu 22 513 11 11.